Witam, nazywam się Iskariot, a to jest drugi odcinek podcastu Iskariote w audio. Drugi, ponieważ pierwszy już kiedyś był, miał całe 5 minut i pewnie można go znaleźć w internetowym śmietniku, ale wątpię, żeby komuś się chciało go szukać. Czemu podcast? Podcast. Podcast będzie o Woodstocku, ponieważ pomyślałem, że będzie to dużo ciekawsze niż zwyczajna notka na blogu, a ja sam czasem lubię pobawić się komputerem i uznałem, że nagrywanie podcastu sprawi mi Friday. Nie wiem, czy dam radę gadać o Woodstocku i opowiadać przez... 20 minut, bo dłużej na pewno nie mam. nadzieję, że 20 minut będzie optymalnie. W każdym razie za chwilę zobaczymy, jak mi to pójdzie. To, co słyszycie w tle, a przynajmniej słyszeć powinniście, to koncert Jelonka nagrany podczas Woodstocku 2010. Koncert znaleziony w internecie za sprawą Jaracza, za co mu bardzo serdecznie dziękujemy. A zatem Woodstock. Festiwal, o którym pewnie wszyscy słyszeli, organizowany co roku od 16 lat przez Jurka Owsiaka na przyłomie lipca i sierpnia. Odbywa się w Kostrzyni nad Odrą. Jak sama nazwa wskazuje, Kostrzyn znajduje się nad Odrą, mniej więcej w połowie wysokości naszego kraju. Łatwo tam bardzo dojechać, ponieważ trzeba się kierować na Poznań, a z Poznania już bardzo prosta droga do samego Kostrzyna. Zabawny fakt numer jeden. Wjeżdżając do Kostrzyna zobaczyliśmy wały przeciwpowodziowe, co nas trochę zbiło z tropu, ale okazało się, że nie ma zagrożenia. Pogoda była naprawdę słoneczna przez całe bite 5 dni. Dopiero ostatniego dnia, jak już wyjeżdżaliśmy, zaczęło padać. Ale to nie był żaden problem. Festiwal trwał 3 dni, piątek, sobota, niedziela, ale my wyjechaliśmy trochę wcześniej, ponieważ już w środę byliśmy na miejscu. Dlaczego w środę? Ponieważ do czwartku do godziny 12 na miejsce kempingowe, tak to nazwijmy, wpuszczają auta. A my bardzo chcieliśmy być autem, ponieważ pociąg stokowy, no to wiadomo, brudsy w tłum, przynajmniej takie pogłoski chodzą. Nie wiem, bo nie sprawdzają, są różne opinie, opinie są podzielone, niektórym odpowiada, takie towarzystwo nam nie odpowiadało. Więc pojechaliśmy moim samochodem. Jak się okazało, wiele osób to praktykuje, ponieważ na miejscu już stało naprawdę sporo namiotów i sporo aut. I ludzie bawili się w najlepsze, siedząc przed namiotami, popijając piwo, więc długo nie myśląc, zrobiliśmy to samo. Rozstawiliśmy nasze namioty, postawiliśmy krzesełka i siedząc na krzesełkach spędziliśmy tak resztę dnia popijając piwo. Przed wyjazdem oczywiście zaopatrzyłem się w namiot. Namiot typu kółko, czyli takie rozkładane kółko, które po prostu wyjmujesz z opakowania i po 30 sekundach jest już rozłożone, trzeba tylko wbić e, śledzie. Jest to bardzo optymalne wyjście, jeśli ktoś nie ma namiotu, a bardzo chce jechać na Ustok. Takie kółko naprawdę dużo nie kosztuje. Składa i rozkłada się bardzo szybko i do tego jest strasznie wygodne. Nie przemaka, oczywiście jeśli się kupię w firmowe w sklepie sportowym, a nie jakąś podróbkę, bo ponoć podróbki przemakają, dlatego proszę się wystrzegać. I już można imprezować z takim namiotem. Przed wyjazdem zaopatrzyliśmy się jeszcze w bagażnik browaru, w tym 12 żubra i to nie było dobre wyjście, ponieważ żubr okazał się być piwem paskudnym, ohydnym, tak powtórzę to jeszcze raz, ohydnym, ale tanim, więc 12 żubra też się tam pojawił. Ale niestety nie zabraliśmy żadnej wódki ani wina, co było naprawdę błędem. Ale nie spodziewaliśmy się, że w Kostrzynie na czas stoku, nie wiem czy to na czas stoku, ale wydaje mi się, że tak, panowała prohibicja. Prohibicja, powtórzę to jeszcze raz, czyli zakaz sprzedaży alkoholi powyżej 10%, czyli jedyne co można było kupić w Kostrzynie i na miejscu to albo piwo, albo jakieś tam 7-8% drinki. Więc to nic specjalnego. No ale jak ktoś chce, to i z samym piwem dobrze się będzie bawić, więc nie narzekaliśmy. Przywieźliśmy też swoje jedzenie, w tym konserwę made by Tesco o wdzięcznym tytule konserwa dla wojaka, zawierająca 96% mięsa i kosztująca absurdalne 4 zł, Ale jak się okazało, to był też niepotrzebny zakup. Pysznym jedzeniem, tanim jedzeniem, 15 zł kosztował... Cały obiad składający się z dwóch surowek pieczonych ziemniaczków, litra coli i do wyboru kotlecik, schabik, szaszłyczek, kiełbaska, co się tylko chciało. Po prostu pycha. Więc konserwa nam się nie przydała. To znaczy została tak czy siak zjedzona, ale no, ale skoro mieliśmy pyszniejsze rzeczy do wyboru, to wybraliśmy te pyszniejsze, tak? Tak więc ustok zapewnia jedzenie, zapewnia też browar ponieważ jest wioska piwna, w której można kupić... Niestety tylko Tyskie, ponieważ Tyskie jest sponsorem Ustoku, Ale miało w tym roku specjalną ustokową puszkę, dostępną tylko na terenie Kostrzyna. Można też było kupić bezalkoholowego Lecha, co jest w ogóle absurdem. Nie wiem, czy ktokolwiek tam w ogóle coś kupił, ale może. Do tego Ustok też dba o higienę swoich Woodstockowiczów, ponieważ zapewnia im umywalki z zimną wodą, w których można się opruskać. Niestety tam zawsze jest tłum i pełno brudnej wody i błota i w ogóle brudnych metali i ochyda ale no, co kto lubi, są to toitoje, które są czyszczone jakieś dwa razy dziennie i odkażane, ale niestety to działa tylko przez 5 minut i naprawdę trzeba się bić w odpowiednim momencie trzeba mieć dużo szczęścia bo tak to niestety jak to w toitojach zaprzyjemnie nie jest, o czym pewnie wszyscy wiedzą ale są również prysznice, prysznice kosztujące 5 zł. za jeden prysznic, ale jak się tam wejdzie to można siedzieć pod tym prysznicem ile się chce co prawda potem można się narazić na złość innych stojących w kolejce do prysznicy, brudnych panków, metali i w ogóle szatanów różnych. No ale cóż, 5 złotych bycie czystym przez no przynajmniej godzinę to niezbyt wygórowana cena na odstoku. Tym bardziej, że kurzu tam jest tyle w powietrzu, że naprawdę szybko się człowiek brudzi. Poza tym warto mieć też jakąś chustkę czy arafatkę albo taką maseczkę przeciw pyłowi, ponieważ tego pyłu naprawdę w powietrzu jest dużo. Jak ludzie skakali ostatniego dnia na bungee, to w połowie wysokości już ich nie było widać, ponieważ toneli w tym całym kurzu, a potem wskakiwali tak w powietrze zabawnie i znowu się pojawiali. Dlatego naprawdę maseczka przeciw kurzowi to coś dobrego, ale ceny na Woodstocku takiej maseczki nawet do 60 złotych dochodzą, więc warto kupić sobie zawczasu jakąś błodzi. No, ja niestety się nie domyśliłem, nie miałem, nie wpadłem na ten pomysł, więc musiałem oddychać tą kurzem. Znaczy, no nie musiałem, ale to był trochę mój wybór. Jeśli ktoś planuje się wybrać w przyszłym roku, to warto pamiętać o stoperach do uszu, ponieważ naprawdę przez całą noc jest bardzo głośno. Do tego dochodzą dźwięki z namiotów od Hari Krishna, którzy cały czas śpiewają te swoje Hari Hari Hari Krishna, co jest okropne. I taki jeden Krishna Krishnowiec potrafi śpiewać to do czwartej nad ranem przez cały dzień od rana. On potem się wyśpi przez te swoje 5 godzin i o 9 z powrotem jest w tym swoim namiocie i nawala w ten bębenek. I nawala, i nawala. I tak przez cały dzień można dostać obłędu. Więc już w środę dostawałem od tego pierdolca dosłownie. No ale przez pięć dni człowiek jest w stanie się przyzwyczaić, więc trzeba wytrzymać te kilka dni. Więc na takich rewelacjach minął nam dzień pierwszy stoku, To znaczy naszego wyjazdu na odstok, bo Ustok się dopiero zaczynał za dwa dni. Czwartek wyglądał mniej więcej tak, że usiedliśmy na naszych krzesełkach przed namiotami, wzięliśmy do ręki poplowarku i przez cały dzień siedzieliśmy oglądając jak ludzie się rozstawiają ze swoimi namiotami. Kto przyjeżdża, co robią, skąd są. Do nikogo nie się, ponieważ dziwnym trafem wszyscy nas omijali szerokim łukiem, zostawiając nam spore pole namiotowe przed naszymi namiotami, co było bardzo przyjemne i miłe z ich strony, ponieważ wszystkie inne namioty zaczynały powoli tak w takim ścisku użyć i zaczynało coraz bardziej powoli miejsca brakować, a my mieliśmy go jeszcze pod dostatkiem. W czwartek też zaczęło działać stokowe radio, czyli Radio Zachód, tam jakieś lokalne ichniejsze radio miało swój namiot, i nadawało przez głośniki cały czas różne rokowe kawałki, co było miłe z ich strony, ponieważ bardzo umilało dzień. A wieczorem odbył się pokaz na dużej scenie na telebimach, pokaz filmu Beats of Freedom, czyli historii początków rocka w PRL-u w Polsce. Film niestety za bardzo odkrywczy nie był, ale skoro nic innego nie było do roboty, to można było usiąść z browarkiem na piachu i sobie pooglądać i posłuchać klasycznych rokowych kawałków i wypowiedzi różnych muzyków, ale jak mówię, nie było to nic wielce odkrywczego. I na tym zakończyliśmy czwartek, poszliśmy spać, a następnego dnia obudziliśmy się już pierwszego dnia festiwalowego i trzeba było wytrzymać tylko do godziny 15, ponieważ o 15 zaczynały się koncerty na dużej scenie. Koncerty, na które ja bardzo czekałem, ponieważ lubię poszerzać moje gusta muzyczne i byłem bardzo ciekawy, co też na tych koncertach ludzie będą wyprawić. Koncerty odpierała Ewelina Flinta. Niestety Ewelina Flinta była bardzo niedoceniana przez moich znajomych i kolegów, którzy pojechali razem ze mną. Więc musiałem bardzo, bardzo się namęczyć, żeby chociaż jedną osobę ze mną zabrać na Ewelinę Flintę. A tu proszę, Ewelina Flinta okazała się bardzo miłym zaskoczeniem dla mnie, ponieważ Flinta ma naprawdę... Zajebisty głos i nie wiem co ludzie od niej chcą. No ma trochę te popowe piosenki, ale na Woodstocku naprawdę dała czadu i godnie otworzyła Ustok. Do tego też zagrała No Kraj No Cry. A zresztą co będę opowiadać? Mamy internet, internet na to pozwala, więc posłuchajmy fragmentu jej występu. To była Flinta, nie wiem co ten facet z tym banjo ukulele, baławajką, cokolwiek to jest, robił na tym instrumencie, ale brzmiało to naprawdę świetnie i bardzo mi się spodobało i naprawdę mnie na ten instrument najarało. Ale nie kupię sobie takiego, bo pewnie kosztuję kupę kasy, a jak zwykle ja nie będę miał zaparcia, żeby się na nim nauczyć grać. No ale przyznać trzeba, że naprawdę jest zajebisty. No i głos inny Flinty. Zaraz po Evelinie Flincie wystąpił zespół Wonky One. Wonky One, który jest znany z bardzo dziwnych stroi, na, w których występują na swoich koncertach i dyskach. Wonky One naprawdę dał czadu. To był najlepszy koncert moim zdaniem i nie tylko moim zdaniem, najlepszy koncert Woodstocku. Zdecydowanie dostanie złotego bączka w przyszłym roku. Naprawdę wyzwolili taką masę energii na scenie i pośród ludzi pod sceną, że byłem w naprawdę dużym szoku no i do tego te stroje i to co oni tam wyprawiali i ostatnia piosenka, podczas kiedy wokalista wyszedł w przebraniu papieża i trzymał mega wielką pluszową dżdżownicę, czy tam stonogę, czy cokolwiek to było naprawdę, naprawdę mnie to zaskoczyło właściwie do, do tej pory jestem w szoku po tym co tam zobaczyłem następny koncert, który mnie zainteresował to koncert niemieckiej grupy metalowej Orphan Hate w którym na wokalu jest kobieta ta kobieta naprawdę dawała czadu swoim wokalem. To co ona tam robiła było niesamowite. Co prawda no z wyglądu z twarzy jest naprawdę ohydna, brzydka, taka niemiecka, gruba baba. Ale wokal, naprawdę piękny, metalowy wokal, chyba jeden z najlepszych kobiecych wokali w historii. Nie wiem nawet czy nie bije wokalu kobiety ze straight Time stitch, który do tej pory był naprawdę moim ulubionym kobiecym metalowym wokalem. No i do tego przepiękny, ale to przepiękny, chyba najlepszy jaki słyszałem, cover Roots Bloody Roots Sepultury. No piękny, naprawdę. Jak zagrali ten cover myślałem, że spod sceny będą wynosić martwych ludzi. No ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Ale to co zrobili po tym coverze. Zagrali tak mega szybki, zajebisty kawałek, że że myślałem, że nie da się lepiej, po prostu no myślałem, że się nie da lepiej, że po prostu nie da się po tych rucach, ale ten kawałek zmiażdżył mnie dosłownie czynośni także, o Jezus no i do tego na koniec na bis jeszcze raz puścili ruców. no po prostu piękny, piękny koncert po hejcie przyszedł czas na koncert Gwiazdy Wieczoru, czyli Papa Roach, Papa Roach każdy zna pewnie każdy słuchał jakby młodszy ja w czasach gimnazjum jak to każdy w moich czasach mojego gimnazjum więc wszyscy przyszli na Papa Roach zebrały się naprawdę mega wielkie tumy i nie wiem, naprawdę tego nie rozumiem ale to był tak masakrycznie kiepski koncert tak masakrycznie kiepski muzycznie, nagłośnieniowo, wokalnie, wizualnie a ci ludzie naprawdę tam się bawili i dostawali pierdolca pod tą sceną dosłownie dostawali pierdolca może mi to ktoś wytłumaczy w ogóle, o co chodzi, skąd ci wszyscy metale, którzy wcześniej się bawili na Orphanhejcie, naprawdę zajebistym metalowym zespole, dostali takiego pierdolca na jakimś kijowym paparouchu. jak już tutaj jesteśmy, to moi drodzy przyjaciele metale, na fale wrzuca się tyłem, nie przodem, tyłem, głową w stronę sceny, ponieważ jak się wrzuca ludzi przodem na fale, to moi metalowi koncertowi weterani, kopie się z grana w głowę różne osoby, i poza tym jest dużo niewygodniej, dużo łatwiej nieść kogoś na fali, jak się go trzyma za barki, a nie za nogi. Więc jeszcze raz apeluję, skoro już jesteście naprawdę takimi zatwardziałymi metalowymi fanami z koncertów i już och, na czym wy nie byliście, to chociaż nauczcie się wrzucać na falę, naprawdę. To bardzo umili koncerty ludziom, którzy nie chcą zostać kopnięci w głowę. Poza tym jak już jesteście na fali to warto by było wypiąć się, spiąć mięśnie, żeby nie spać od razu z tej fali na głowę jakiegoś bogu ducha widnego człowieczka, który przyszedł sobie pooglądać koncert, a nie się proszę nie turlać po tej fali, no ludzie, to naprawdę psuje odbiór i w ogóle przyjemność z koncertu. No po możecie sobie zrobić krzywdę, no to sam akurat idiota krzywdę no, może sobie robić, no szko nie szkoda mi idiotów, ale no innych ludzi, którzy są pod wami, no trzeba trochę uważać. No i oczywiście słynna Ściana Śmierci, które cały czas podczas Papa Rochu chodziły w ruch. Ściana Śmierci, jak ktoś nie był na Woodstocku i nie wie, to jest tak, że jest ten cały tłum, kilka tysięcy osób, które się nagle rozstępuje jak Morze Czerwone, przez 5 minut wrzeszczą na siebie jedna drużyna na drugą, że potem przy jakimś mocniejszym pierdolnięciu ze sceny balnąć w siebie ciałami tak, że wszyscy wylatują w powietrze. Nie wiem, co jest w tym przyjemnego. No, lepiej, że wyżywali się w ten sposób, niż potem chodzili pięściami walili w kogoś tam innego, tak? No, ale no, Papa Roach naprawdę nie był aż tak zajebistym koncertem, żeby cały czas robić ściany śmierci, jakieś młynki i masakrycznie wielkie pogo. Więc to był Papa Roach. <śmiech> Po Papa oczu, żeby uspokoić ludzi, była Justyna Steczkowska. Co to był za pomysł, żeby wziąć Justynę Steczkowską na Woodstock, tego naprawdę nie rozumiem. Bo ponoć nawet już jej nawet nie chcą w żadnych małych miasteczkach na Sylwestrze, przynajmniej tak mi ktoś mówił. Że Justyna stoczkowska się skończyła. No ale skoro już była, no to warto tam zobaczyć o co chodzi, nie? Koncert Justyny Staczkowskiej to było jakieś niezrozumiałe dla mnie totalnie wycie. Przez cały koncert. Pomijając jeden moment, kiedy Justynie Steczkowskiej spadła spódnica i Justyna Steczkowska została w samych getrach. Powiedziała, że no niestety bez spódnicy śpiewać nie będzie, więc mu się założyć, założyła i to już nie było takie fajne. Fajnie by było, jakby została w tych getrach. To nawet bym się może przeszedł po tą scenę, żeby coś obejrzeć. No ale założyła spódnicę, więc dupa. Kolejny koncert, ostatni tego dnia, na które chciałem iść, to było Ale La Na Laocche wszyscy chcieli iść, bo to jakiś fenomen na skalę Polski. Laocche zespół genialny, już któryś raz na Utstoku. No to oczywiście wszyscy idziemy na to Laocche. Okazało się, że przed Laocche występuje Nigel Kennedy Quintet. Nigel Kennedy to jakiś tam niesamowity skrzypek z Wielkiej Brytanii, czy skądś tam. W każdym razie skrzypek był naprawdę niesamowity. Nigel Kennedy... Dawał czadu na tych skrzypcach i naprawdę żałuję, że nie zdążyłem na cały koncert, że poszedłem tylko na ostatnie cztery czy tam trzy kawałki. I szkoda, bo była energia, była moc w skrzypce, naprawdę żywio żywiołowe granie. No i po Nigelu Kennedy, który niesamowicie szybko strzedł ze sceny, no grał dłużej, ale ja niestety nie zdążyłem, wyszło Laocha. I naprawdę nie rozumiem fenomenu tego zespołu w Polsce. Laocze dał tak kiepski koncert, że... Naprawdę mogę to porównywać tylko z Paparoczem. Niezrozumiałe Nie zrozumiały dla mnie teksty, nie dla mnie muzyka, nie zrozumiały dla mnie wokalista, który w ogóle nie śpiewa, tylko jęczy, prawie jak mysłowic. I miałem takie wrażenie, że chyba, nie tylko mi, że chyba nie tylko mi się tak wydaje, ponieważ naprawdę dużo osób, jak tam się rozglądałem, bo przecież nie patrzyłem na scenę, bo na scenie nie działo się nic ciekawego, tylko paru gości stało i grało, to rozglądając się dookoła zauważyłem, że nie tylko mi się to nie podoba, bo... Wszyscy byli jacyś tacy, nie wiem, no może byli zmęczeni przez późną godzinę, tak, no bo Laocze grało już jako ostatnie, czyli była jakaś druga w nosy, czy coś koło tego, no ale naprawdę szału na tej scenie nie było. No więc, nie wysiedziałem do końca tego Laocze, poszedłem spać, na ile mi pozwalało słuchanie Harry Krishnów w tle, więc poszedłem spać i obudziłem się dnia drugiego. Dnia drugiego leciało tylko przez cały czas regę. Od rana do prawie wieczora leciało reggae. Muzyki, muzyki tej niespecjalnie lubię, niespecjalnie do mnie dociera, a przez większość dnia niestety tylko takie dźwięki leciały ze sceny. Na szczęście wieczorem był oczekiwany przez większość Leszek Mosdżer i jego jazzowe interpretacje Chopina, które były świetne i uratowały cały dzień. Naprawdę Leszek Mosdżer może nie jest jakimś wielkim showmanem i z tej sceny mało słów naprawdę leciało, ale naprawdę podobało mi się. Lubię takie jazzowe klimaty. Więc Leszek Mosdżer bardzo uwspółcześnił tego Chopina i naprawdę bardzo dobrze się tego słuchało. Jako ciekawostka można dodać, że na scenie pojawił się także Tymon Tymański, który grał na kontrabasie. Więc jeśli ktoś oczekiwał, że Tymon Tymański będzie mówić coś ze sceny albo robić jakieś dziwne rzeczy, to oprócz tego, że naprawdę wydurniał się albo nie wiem, przypadkowo robił strasznie dziwne miny, to oprócz gry na kontrabasie nic więcej w tym projekcie... No, gra na kontrabasie była ważna dla tego projektu, no bo to mimo wszystko instrument i tak dalej, no? Ale no, na tym Mański za dużo tam nie wyczynią. Po Leszku może, że był koncert, yy, były koncerty zagranicznych gwiazd, których niestety ja nie znam, pewnie większość ludzi na Ustoku ich nie znała. Nie wiem, czy się cieszyły popularnością, bo już wtedy wróciłem do namiotu, ale były na przykład Girls Inkoma, to jakieś trzy dziewczyny, podejrzewam, albo dwie, nie jestem pewien, z Teksasu, które inspirują się Nirwaną i grają rocka, ale, ale, ale muzycznie to nie brzmiało szałowo, więc nawet nie pofatygowałem się, żeby zobaczyć, jak one wyglądają, więc no niestety, przykro mi. Jeśli ktoś oczekuje jakiejś opinii na temat Girls Inkoma, no to musisz sam wygooglać albo na YouTubie posłuchać. Tego samego dnia około, to znaczy już następnego dnia około 2.30 w nocy, miał grać Leszek Możdżer swoje, już swoje e, utwory, kawałki, ale no niestety też zmęczony poszedłem spać, ponieważ mimo wszystko no dni na odstoku są wyczerpujące. Nie obstawiam, że naprawdę mało, albo jakaś elitarna widownia tam wytrzymała tylko do tej 2.30, żeby obejrzeć Leszka Możdżera, więc też nie wiem co się tam działo, ale na pewno dawał czadu, na ile może dawać czadu człowiek, który jest niewyspany, no ale. Jak kto woli. Dnia trzeciego niestety też cały, prawie cały dzień leciało tylko reggae z domieszką jakiegoś tam ska, co też no niestety mnie za bardzo nie uszczęśliwiło. I dopiero... Dopiero jak się zaczęły koncerty, to mogłem liczyć na jakąś dawkę rockowych brzmień. Zaczął się występ Titusa z AC Drinkers, ale to nie był AC Drinkers, tylko to był jego solowy projekt, który się nazywa Tommy Gunn. Czyli metal wymieszany z klasycznymi swingowymi zagrywkami, i niestety to nie wypadło za dobrze. To naprawdę nie było dobre. To tak bolało moje uszy, że no, nie chciałem tego słuchać, ale no musiałem. Do tego jeszcze wokal Titusa, który nadaje się do jakiegoś trash metalu, czy jakiegoś blacku, ale no nie do heavy metalowych riffów i wymieszanych ze swingiem. Przykro mi Titus, ale to brzmiało strasznie. Potem była armia, armia dała czadu, jak to armia, ja niestety armii za dużo nie znam, ale te kilka kawałków, które znam, brzmiały naprawdę dobrze ze sceny i naprawdę mi się to spodobało. Niestety ja byłem zaleniwy, żeby aż tam e, dojść pod scenę, więc też cały koncert wysłuchałem siedząc przed namiotem i popijając piwo, a na sam koniec był Jelonek. Jelonek, na którego wszyscy czekali, Jelonka cały czas słyszycie we tle. Jelonek dostał złotego bączka i dlatego też on zakończył cały Woodstock, tak? To co robił Jelonek na scenie, to co się działo pod sceną, to znaczyło tylko jedno, że to prawdziwy szatan wstąpił w skrzywce Jelonka, naprawdę. Tam się pod sceną działy się takie rzeczy, że ja uznałem, że już jestem za stary i nawet nie będę próbować tam się doczołgać i przyciskać, bo naprawdę nie warto, już wolę sobie postać gdzieś tam z tyłu i wysłuchać cały ten koncert, który był naprawdę zajebisty. I pod względem muzycznym, i pod względem wizualnym, i pod względem showmęństwa samego Jelonka, który cały czas e, robił jakieś szatańskie miny, pokazywał język i grał, grał, jakby go opętało. Jelonkowi wtórowały oczywiście elektryczne gitary i dwóch metali, w tym metalmaniek, Maniek cały czas wkurwiał wszystkich. Maniek śpiewał, Manik robił jakiś dziwny swój show, który po prostu był tak żenujący, że no jakby wywalić Mańka, to zabrakłoby jednej gitary, ale myślę, że energia i wirtuazeria samego Jelonka naprawdę by wystarczyła, żeby zmieść tego Mańka ze sceny, więc no, nie wiem, co robi tam ten Maniek. Maniek był metalem i Manik wkurwiał ogólnie. I to był jedyny, chyba minus koncertu Jelonka. Zresztą sam koncert cały czas leci w tle i go słyszycie. Można sobie gdzieś tam wyszukać, tam wygooglać. Ja to z, dostałem przez gadu ten cały link do koncertu. Jeśli ktoś chce, to niech do mnie napisze na gadu, poprosi, to dostanie linka, to sobie ściągnie, posłucha. Nie wiem, czy to jest do końca legalne, ale no ktoś to zapisał, ktoś to wrzucił, więc no chyba można. No i po koncercie Jelonka zostało już tylko zakończenie czyli finał ASP to się nazywało ponieważ przez cały czas utoku, tam na górce, tam była jest taka górka bo cały ten Ustok jest położony na takiej polance przed takim wzgórzem, więc jak się wejdzie na to wzgórze to tam jest taki namiot, tam jest dużo namiotów w sumie, zaraz o nich opowiem no i tam też były warsztaty Akademii Sztuk Pięknych to się tam nazywa na utoku. i w tym były warsztaty muzyczne i przez całe te warsztaty muzyczne Jakieś tam grupa bardzo chętnych i zawziętych młodych ludzi uczyła się śpiewać i grać taki jeden utwór niestety tego utworu, no nie wiem jak on się nazywał, ale był naprawdę przepiękny, bardzo mi się to spodobało chórek, wokalnie i, ach, instrumentalnie też Naprawdę dali czadu i pięknie zakończyli Woodstock i można było już spokojnie pójść spać, bo nawet Hare Krishna tego ostatniego dnia dali już sobie spokój i naprawdę można się było wyspać i dopiero deszcz dnia następnego nas obudził i zjedliśmy coś tam, bo jeszcze te namioty były pootwierane, zjedliśmy, spakowaliśmy się, te namioty kółka naprawdę e, zrobiły furorę, ponieważ podczas deszczu to się składało naprawdę minutę. Trzeba to po prostu złożyć w takie kółko z powrotem. To żadna wielka filozofia. Instrukcja w czterech prostych krokach, której tak nie wszyscy rozumieli, bo tam jacyś ludzie do nas podchodzi podchodzili i pytali się, jak to złożyć. Odpowiedź była prosta: macie instrukcję, sobie złóżcie, tak? No ale no, mimo wszystko instrukcja im nie wystarczyła, a my jesteśmy wrednim, nie pomagaliśmy. Bo po co? Jesteśmy złymi metalami, tak? Pankami w ogóle, ble. ble. No ale górka, co jest na górce? Pomijając, że na górce są to i toitoje po jednej stronie górki, to po drugiej stronie górki jest taki ogrodzony teren. I w tym ogrodzonym terenie był duży namiot. To znaczy, no, największy namiot to była scena i pod namiotem odbywały się koncerty z sceny folkowej. Na scenie folkowej niestety za często nie bywałem, ponieważ koncerty na scenie folkowej odbywają się w tym samym czasie, co koncerty na scenie dużej, więc trzeba z czegoś zrezygnować, więc ja poszedłem tylko na dwa koncerty na scenie folkowej, Pierwszy przez przypadek, ponieważ akurat wracałem, stoi to ja i on. Leciała jakaś ciekawa muzyka, która mi się spodobała. Nie wiem, czy to był jakiś czeszki, czeski zespół czy coś, niestety nie udało mi się wyszukać nazwy. Ale naprawdę dawali czadu. I potem dnia ostatniego, przed samym Jelonkiem, na scenie folkowej występował zespół Caronto Hill, który to zespół grał muzykę irlandzką, celtycką, nie wiem, nie znam się, ale na skrzypsach, na harfie. Tak, właśnie. Na harfie była nawet solówka na harfie. Piękna kobieta grała na harfie. I dawała takiego czadu, że nawet na gitarze elektrycznej niektórzy nie potrafią tak pięknie zagrać solówek. Tak jak ona na tej harfie. Więc zespół Caranto Hill naprawdę wyzwolił żywioł taneczny tam pod tym namiotem. Wszyscy skakali, cieszyli się. Było tak gorąco, że niech żałują osoby, które tego nie widziały. Naprawdę warto. Potem tam oczywiście można było kupić ich płyty. Ja niestety nie poszedłem. Przepraszam zespół Caranto Hill, Ale śpieszyłem się na Jelonka. Następnym razem jak będzie okazja, to może kupię. Prócz tego było też namiot Łódź Stoku. Łódź Stok to namiot filmowy, w którym odbywały się spotkania z filmowcami bodajże i można było oglądać filmy. Wszystko zostało zorganizowane przez studentów łódzkiej szkoły filmowej i pod patronatem Łódzkiego kina Cytryna. Kto by w Łodzi był w kinie cytryna, ten wie o co chodzi kto nie był, ten niech się dowie, bo nie chcę mi się opowiadać. W każdym razie na tej scenie można było, nie na scenie, tylko na projektorze, można było obejrzeć takie filmy jak jak jak jak jak jak Reverse, jak Waltz z Bashirem, jak Katyn, ponieważ między innymi było spotkanie z Wajdom no i oczywiście Wajda musiał się wcisnąć, puścić swój Katyn, no bo to przecież jest jego rola w edukowaniu i pokazywaniu swojego filmu młodzieży, no bo przecież młodzież jest zła i trzeba ją wyedukować o tym, co się stało w Katyniu. Ponoć Wajda nie chciał podczas rozmowy z widzami przejść w tematy polityczne. Bał się chyba czy coś. No ale prócz Wajdy tam były jeszcze spotkania z Jerzym Błuskiem, z Markiem Konradem i z różnymi innymi osobami, których ja niestety nie znam, więc też na niej nie chodziłem. Poza tym można robić wiele innych rzeczy na odstoku do godziny 15, a nie chodzić na jakieś spotkanie. Poza tym jest tyle piwa do wypicia i nie wiem, nie wiem nawet książkę można poczytać, ja na przykład... Czytałem książkę przez pół dnia, co nie wszystkim się podobało, ale jak to akurat nic nie było do roboty, ja miałem książkę. Książkę na odstoku, bardzo świetna rzecz. Podchodzą różni ludzie do ciebie i patrzą, wow, ale masz zajebistą książkę. To jest świetna książka. Albo podchodzą do ciebie ludzie, którzy mówią, wow, ale masz kijową książkę, jak ty w ogóle możesz to czytać? I zawsze można jakąś tam konwersację w ten sposób nawiązać. Ja też tak nawiązywałem, jakieś trzy razy. Książkę... Książkę miałem Stiega Larsona, drugi to Jeszcze przeczytałem. Świetna książka, tak w ogóle, może na razem opowiem o całej trylogii. Co tam jeszcze się działo na tej górce? Na tej górce były właśnie też warsztaty muzyczne. Na tej górce też był namiot ze sprzętem gitarowym Gibsona, gdzie można sobie było pograć na dokładnie takiej samej gitarze, jak grał Jimi Hendrix albo jakiś inny znany muzyk. Tam się dokładnie nie przyglądałem. I to chyba tyle, co się działo na Woodstocku. Niestety wyjechać z stoku musieliśmy... Zupełnie inną trasą przez miasto, ponieważ trasa standardowa była zamknięta przez policję. Ponieważ ci wszyscy łódzkotkowicze bez samochodów musieli dojść i zająć cały pas drogi, żeby dojść na pociąg. No i też współczuję, naprawdę współczuję ludziom, którzy tam po nas sprzątają, ponieważ takiego syfu w życiu nie widziałem na oczy. Tyle śmieci walało się na całym tym terenie I ktoś to musi posprzątać I ktoś to musi posprzątać Za darmo Od takiej uroki są od stoku Więc, jeśli ktoś ma ochoty, to w przyszłym roku zapraszam Ja myślę, że się pojawię, bo nie było tak źle Naprawdę było interesująco Ludzie naprawdę sympatyczni Wszyscy są otwarci Wszyscy są otwarci Nie ma żadnych zgrzytów Nie ma e, jakichś e, nieprzyjemnych sytuacji Przynajmniej u nas nie było, tam ponoć paru osobom to słyszałem ukradli jakieś rzeczy, ale no okazja czy nie złodzieja, tak jak się nie pilnuje, albo zostawia przed namiotem, no to no samo się prosi, że to wziąć, tak, no nie mówię, że ja bym wziął, ale no różni są ludzie, różne mają podejścia, no różnie się dzieje, tak, A więc trzeba uważać, pilnować się, my akurat mieliśmy auto, to wszystko co cenne zamykaliśmy w aucie, więc to nie był problem, no ale jak to było, no i to chyba tyle, co jeszcze będę opowiadać? Na koniec możemy jeszcze chwilę posłuchać Jelonka. Może jak ktoś nie zna Jelonka, to pozna, zaciekawi się tym Jelonkiem, więc ja już będę kończyć, co będę przymuzać. Może do następnego razu. Trzymajcie się.